Witam wszystkich ponownie. Gomżabart z bardzo zimnego Kobę. Oczywiście z zimnego na warunki japońskie. Dzisiaj chciałem kontynuować moje recenzje. Mamy do przerobienia jeszcze 5 serii, z czego większość jest romantyczna. Jak zwykle, zapraszam wszystkich mobilnych słuchaczy do zajrzenia na moją stronę, gdzie pojawią się trailery i linki do wszystkich wspomnianych serii. Zacznijmy więc od najnowszej serii, studia, które bardzo często pojawia się na moim blogu, czyli Kyoto Animation. Mówię tu o Tuni Biodemo Koi Gastai bardzo ciężki tytuł. Jakby to na polski przetłumaczyć, to wychodzi to mniej więcej tak. Choroba drugiego roku gimnazjum. I o co chodzi? Mamy główną bohaterkę, której wydaje się, że potrafi czarować. Że szuka niesamowitego horyzontu, czy tam światu za horyzontem. I jest czarodziejką, a jej parasolka to wielki ekskalibur. Tak. Z drugiej strony mamy głównego bohatera, który za wszelką cenę chce się rozstać ze swoją właśnie taką bardzo podobną przeszłością, w której udawał, że jest wielkim magiem i chodził na plecach z wielkim mieczem. No, jest to oczywiście nieuniknione, żeby ta dwójka się spotkała i została przez los ze sobą jakby związana, z czego wynikałem różne dziwne rzeczy. Jak to bywa w animacjach Kyoto Animation... Mamy kółko pozalekcyjne, które kompletnie nic nie, nie robi oprócz tego, że wiąże bohaterów ze sobą. Oczywiście mamy pobocznych bohaterów, którzy w sumie tworzą grupę gdzieś tak 5-6 osób. No i mamy właśnie pokazane relacje między nimi. To jest w sumie fajna animacja, śmieszna. Jeżeli lubimy animację Kyoto Animation, czytaj Keon, czy tam Hyoke albo Suzumiya Haruhi, to ta animacja też y, powinna nam przypaść do gustu. Ja dam temu kółko, aczkolwiek y, jeżeli macie uczulenie na, na gatunek właśnie Bokatsu, o czym mówiłem ostatnio, to nie polecam. Aczkolwiek radzę do tej animacji się nie zrażać tak jak na początku, bo historia okazuje się bardziej złożona, im dalej idzie w las i ta, te dziwne zachowanie właśnie głównej bohaterki też jest w pewnym sposób uzasadnione. Więc, jeżeli nie jesteście pewni, to przetrwajcie kilka pierwszych odcinków, może się do tego przekonacie. Kolejną animacją z gatunku komedii romantycznej będzie um, sakura Sono no petto na kanodzio. Czyli dziewczyna jak zwierzątko z sakura so. um, Tutaj um, setting jest bardzo podobny, można by powiedzieć. Bo mamy, um, mamy kolesia, który stara się być w jakiś sposób normalny. Um, przez przypadek w sumie trafia do takiego dormitorium, gdzie... Um, większość właśnie rezydentów to są jacyś tacy artyści, którzy tam są słynnie powiedzmy z jakiejś takiej ekstrawagancji no i zostaje do tego dormitorium również dokooptowana taka dziewczyna która przyjeżdża gdzieś tam z zagranicy i okazuje się, że ona jest niesamowicie sławna, niesamowicie zdolną malarką jest jakkolwiek zdolna by nie była, niestety to przez całe swoje życie jakoś jej się udało przetrwać nie potrafiąc zrobić nic no koło siebie nazwijmy to czyli nie potrafi się ubrać, nie potrafi sama iść spać, nie potrafi sama się przebrać, robić sobie prania itd tak dalej, czyli jest kompletnie skoncentrowana na tej swojej artystycznej działalności a kompletnie nie wie jak jak Żydzi mieszkać a szczególnie samemu no i że ten koleś, główny bohater jest tam najmłodszym powiedzmy nowicjuszem w całym tym budynku to na niego spada obowiązek zajmowania się tą dziewczyną więc mamy Taki, taki, dosyć, taki dosyć dziwny związek który się tam rodzi i to jest momentami śmieszne momentami takie dziwne dosyć w każdym razie jest niegłupie bo te relacje między tymi bohaterami pomimo, że na początku wydają się po prostu jakieś takie głupawe to potem nabierają trochę większego sensu i robią się teraz bardziej skomplikowane więc jeżeli lubicie komedie romantyczne lekkie komedie romantyczne dem, to polecam czy ja wspominałem, że w tym sezonie jest dużo komedii romantycznych? Tak, e, mamy jeszcze kolejne dwie, e, w tym m.in. Tonari no Kaibutsu-kun. E, tu znowu setting jest taki dosyć szkolny. Mamy dziewczynę, która jest e, prymuską taką, super inteligentną i tak dalej, która e, przez nauczycielkę w sumie zostaje zgłoszona do tego, żeby iść e, do domu takiego chłopaka, który generalnie nie przychodzi na zajęcia labuje sobie i, i jest przez wszystkich uznawany za niebezpiecznego, groźnego kurcze bandytę no i jak to bywa w takich sytuacjach, oczywiście obydwoje się w sobie zakochują i tak dalej i cała ta historia jest taka dosyć zagmatwana mo ona oczywiście chce utrzymać się powiedzmy w czołówce tych wszystkich tam najlepszych uczniów a on generalnie jest kompletnym takim delikwentem, jak to mówią Japończycy, czyli, czyli... Pomimo tego, że jest bardzo inteligentny, to nie chce się za bardzo uczyć i, i patrzy na to wszystko z innej perspektywy. Jeżeli lubicie romanse, to zdecydowanie polecam. Jeżeli nie, to wybaczcie. Szczególnie, że następna seria to również romans który nazywa się SKITTE Najo, co w wolnym tłumaczeniu brzmi Powiedz, że mnie kochasz i tutaj mamy odwrotną tak jakby trochę sytuację, bo mamy mm, taką dziewczynę, która uważa się za niezbyt ładną, kompletną taką nazwijmy to szarą myszkę gdzieś tam w tym całym szkolnym świadku i mamy takiego kolesia, który jest super ekstra turboprzystojnym, wyglądającym jak model z okładki magazynów i przez wszystkich lubianym osobnikiem. No i przez taki trochę przypadek ta dwójka się poznaje, no i cały romans po prostu z tego potem wynika. I tu raczej bym powiedział, że to jest taki romans, romans czyli tego takiego czynnika... Nazwijmy to zabawnego, jest tak sobie. Więc raczej, raczej się tu nie pośmiejemy. Generalnie polecam wszystkim miłośnikom gatunku. Rysunek jest dosyć oryginalny. Ja chyba nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Przypomina trochę Shoujo Mangę, czyli tą taką romantyczną mangę skierowaną głównie do żeńskiej, powiedzmy, części publiczności. Okej, okay. generalnie polecam no i na koniec dzisiejszego odcinka ja bym chciał polecić bardzo jeszcze jedną animację która na szczęście nie jest z gatunku komedii romantycznych mówię tu bowiem o serii Psychopass. i tak Psychopass, nie Psychopath jest to seria którą bym porównał do do Łowcy Androidów co jest bardzo ciekawym pomysłem i o co tutaj chodzi? Mamy młodą policjantkę, która dostaje się do takiej drużyny, nazwijmy to pracującej na pierwszej linii walki z przestępcami i to jest tak bardzo ciekawie skonstruowana rzecz, ponieważ mamy e, takie pistolety, które jeżeli wycelujemy ten pistolet w kogoś to one za pomocą takiego specjalnego systemu komputerowego sprawdzają tak jakby stan psychiczny tego w kogo celujemy czyli jeżeli to jest zwykły tam policjan czy zwykły obywatel no to ten pistolet nie odblokuje się nie można z niego strzelić jeżeli dana osoba jest podejrzana o jakieś tam przestępstwa czy nie wiem jest w stanie psychologicznym wskazującym na to, że może takie przestępstwa popełnić to ten pistolet się odblokuje i można z niego strzelić, ale on będzie tylko paraliżował. Natomiast jeżeli celujemy w takiego przestępcę, który już naprawdę tych przestępstw takich poważnych dużo popełnił, to ten pistolet przełącza się w nazwijmy to tryb śmiertelny, w czym jest dosyć skuteczny, bo po postrzelonej osobie nie pozostaje więcej niż plama na podłodze. I to nie jest jedyna fajna rzecz w całej tej animacji. Mamy bowiem jeszcze ten zespół, który się zajmuje właśnie wykrywaniem tych przestępstw i unieszkodliwianiem przestępców za pomocą tych pistoletów, który składa się nie tylko z inspektorów, czyli między innymi z głównej bohaterki, która ja nawiasem mówiąc jest dosyć fajna, ale mamy również tak zwanych enforcerów, czyli takie osobniki, które mają bardzo wysoki ten współczynnik przestępstwogenności, nazwijmy to, i zostały złapane i teraz pracują tak jakby po stronie policji w takich zamkniętych jakby warunkach im nie wolno wychodzić z tego posterunku policji ani nic i tylko są wykorzystywani do, do łapania innych przestępców i to są różni ludzie generalnie i cały ten zespół jest taką zbieraniną dosyć ciekawą ja bym to trochę porównał do um, Ghost in the Shell co jest bardzo bardzo dobrym porównaniem bo w każdym odcinku w sumie dostajemy jakąś tam akcję, gdzie oni jadą rozwiązać jakąś tam sprawę, ale jednocześnie w tle cały czas przejawia się jakiś wątek w większej takiej sprawy i te wszystkie jakieś rzeczy, które oni rozwiązują, po kolei kierują ich do, do tego największego, największego przestępcy, który gdzieś tam czyha. Poza tym cały setting jest bardzo ciekawy, rzecz jest osadzona w takim futurystycznym mieście, bardzo podobnym właśnie jak Łowca Androidów coś, no i mamy ten system, który wyznacza nie tylko to, kto jest przestępstwo genny czy tam kto już jest przestępcą ale również po prostu ludziom wyznacza to na, jaką, na jakie stanowisko się mogą dostać czy o jaką szkołę się mogą ubiegać czy generalnie jak mają żyć właśnie na podstawie tych jakichś takich badań czy skanów nazwijmy to no i jest to taka wyrocznia dosłownie która, która właśnie sprawuje tak jakby władzę i nie wiadomo w sumie czy ten system który tam w te, gdzie, gdzie gdzieś działa i którego nie widzimy, jest poprawny, nieskorumpowany, czy nie? Bohaterowie postępują według tego, co te pistolety im mówią, ale nie wiadomo do końca, czy, czy robią słuszną rzecz. To jest bardzo ciekawe z takiego science fiction trochę punktu widzenia, bo mamy tutaj postawione kilka takich różnych fajnych hipotez, typu właśnie te pistolety, ta wyrocznia, i właśnie tak jakby eksplorację tego, co by się mogło dziać, gdyby taki system faktycznie, faktycznie istniał. Ja zapraszam bardzo gorąco do obejrzenia sobie tej serii. To się nazywa Psychopass, jeszcze raz powtarzam. To jest bardzo fajne i oryginalne. I widać, że kolesie, którzy to stworzyli, również mają dość już tych wszystkich dziwnych takich romansideł i, i słodkich dziewczynek i różnych innych takich rzeczy, bo nie owijają w bawełnę w tej serii. Tutaj leje się krew, a oprócz krwi leją się też wszystkie organy wewnętrzne i parę rąk i nóg też na dokładkę. Tutaj, jak koleś strzela z tego pistoletu to jego cel rozbryzguje się po ścianach również jeżeli mamy pokazane przestępstwo które oni tam popełniają to też nie jest za bardzo owijane to wszystko w bawełnę tak jak już mówiłem no jest to trochę podobne do łowca androidów więc polecam naprawdę duże kółko i to chyba jest najlepsza seria tego sezonu na pewno najbardziej oryginalna to tyle, jeżeli chodzi o serie animowane z tego sezonu. Oczywiście ukazuje się tego obecnie o wiele więcej. Ja bym jeszcze tylko wspomniał o serii, która się nazywa Sword Art Online, która generalnie nie jest nowa w tym sezonie, ale kontynuacją jest z poprzedniego, która traktuje o problemie gier takiej rzeczywistości wirtualnej, z której bohaterowie nie mogą wyjść, a jeżeli zginą w tej grze, to giną również w świecie rzeczywistym. Natomiast no ja wiem, że to jest temat, który taki był eksplorowany już przez wiele serii między innymi serii właśnie dot .hack ale y, jest to coś świeżego i jeżeli lubicie takie klimaty, to też w sumie polecam. Pojawi się na mojej stronie również w formie podcastu recenzja Ewangeliona Czyli trzeciego y, filmu pełnometrażowego, właśnie remakeu serii Evangelion. No i zapraszam na koniec, jak zwykle, na mojego bloga do oglądania trailerów i komentowania. Do zobaczenia, Gomzabar.